VJGD w Polsce. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Czumy. 7 minut po godzinie 16. Co dziś w programie do godziny dziewiętnastej. Ciąg dalszy jak słyszymy kłopotów Andrzeja Czumy. Choć minister sprawiedliwości zapewniał, że nie pracuje w spółce syna, prawda jest inna. Jest wciąż członkiem Rady Nadzorczej Elektronu. Jest rzeczą zaskakującą, że pan Andrzej Czuma od dłuższego czasu poseł Rzeczpospolitej, dopóki nie został ministrem sprawiedliwości, nie był obiektem tego typu rewelacji, z których jak do tej pory każda przyniesiona informacja sprawdzała się w zaledwie 2-3%. Tyle, że ta informacja dotycząca elektronu jest sprawdzona w 100% zawarta w dokumentach sądowych. Co ponadto zapraszamy do trójki. Dziś 13, w dodatku piątek. Nie boi pan się 13 w piątek 13? A co to zabeznice, no? 13 to jest normalny tramwaj, no. Nie wiem, w przesądny. To nawet przyjemnie trzynastką się przejechać. No pewnie, to jest szczęśliwy numer. Ja 13 się urodziłem. Redaktor Andrus już obecny. Redaktor napisał wiersz już dawno sprzedanej podczas licytacji, a dziś premiera, dobrze mówię? Tak, wszystko się zgadza. W sobotę, proszę Państwa, Walentynki, Święto Zakochanych, okazja do nawiązania albo też okazja do rozwiązania. Jeżeli jestem sam czy sama, a nie chcę być sama, to co robię, żeby to zmienić? Jeżeli jestem w związku z kimś, to powinnam się zastanowić, czy to jest ta właściwa osoba. Wiadomości śniegowe, jak zwykle po 17.30, a ponadto mówić będziemy m.in. o głuchoniemych kierowcach. To są normalni ludzie, w 100% sprawni. Jeżeli pomożemy im jeździć, czyli my będziemy jako inni kierowcy, będziemy kulturalni, będziemy normalnie jeździć po tej drodze tak jak się należy, nie będzie żadnego problemu. Puls trójki po 17.45, a gośćmi Beaty Michniewicz będą Paweł Kowal z Prawej Sprawiedliwości i Marek Borowski z sdp L. Człowiek czasami, proszę Państwa, targany jest trudnymi pytaniami, czy na przykład mieszając podgrzewaną wodę przyspieszamy w żenie. 7 trójek kierunkowy 022, a odpowiedź fachowca niebawem. 10 minut po godzinie 16, program trzecim. Czekamy na Państwa telefony. 7 trójek kierunkowy 022. Czekamy na listy ZD3 Małpa polskieradio.pl To grupa RoXace. Like a raindrop, she's got the look A heavenly abound, cause heaven's got a number when she's spinning me around Kissing is a collar, a loving is a wild dog she's got, she's, got she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look What in the world can make a browner girl turn blue When everything I ever do, I do for you Nawachowicz przy telefonie 7 trójek kierunkowy 022 zd3 małupa Radio.pl 12 minut po godzinie 16 Trójek kierunkowy 022. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Pan w sprawie tego mieszania? Tak jest. No i do jakich wniosków pan doszedł? No sytuacja wygląda w ten sposób, że y, mieszając powiedzmy zupę, tak, dostarczam y, płynowi energii, w związku z tym podgrzewam tą zupę. Y, przy założeniu powiedzmy, że nie wiem, nie ma strat ciepła y, od zupy do otoczenia, w związku z tym y, zupa jest podgrzewana. Sądzi pan, że podobnie, podobny proces dzieje się, kiedy podgrzewamy wodę na przykład, ta wrzątek i również ją mieszamy? może inaczej. Gdyby nie, gdyby, gdyby nie było kontaktu zupy z otoczeniem, tak? I dodatkowo byśmy, powiedzmy, nie wiem, mieszali tą zupę z tą wodę, tak? Mhm. No to dostarczamy jej energii, a w związku z tym jej temperatura rośnie, tak? Ale, fi, ale fizycznie rzecz biorący, no taki przypadek, no bo to nie zachodzi, prawda? Bo zawsze jest e, no strata tej, ta, tego ciepła, gdzie powiedzmy ta, ta woda, tak? czy ta zupa oddaje ciepło do otoczenia, w związku z tym, no, fizycznie to nie zachodzi, tak? Ale teoretycznie... Yy, mieszając zupę podgrzewamy. 7 trójek kierunkowy 022. Dwa. Bardzo dziękuję. 14 minut po godzinie 16. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Nie dość proszę państwa, że 13 to jeszcze piątek, ale co tam raz się żyje. Nasz nieustraszony reporter wybrał się na poszukiwanie jeszcze innych trzynastek. Dzisiaj jest piątek. 13 lutego roku 2009. Szukam numeru 13 na tej ulicy. Tam jest jaki? Tam jest 11. No to tamte zabudowania, bo tam też ludzie mieszkają. Tak, Tarkowa 25 w nawiasie Marcinkowskiego 13. Po 12 jest 13. Nie, ponieważ to jest ta numeracja jeszcze sprzed wojny, a 13 była Pechowa, to w ogóle nigdy nie było tu 13. Bo formalnie pani powinna mieszkać pod 13. No. 13 pokoju nie ma, bo jest od razu 14 i 12. To jest takie oszukiwanie. No i, bo, i tak ta 13 wypadnie. I tak jest. jest, i tak ona jest. No nie da się je tak zrobić, żeby jej nie było. No, no niestety. Będzie godzina 13:13 13 minut 0 sekund. Panu nie przeszkadza, że pan mieszka pod 13. Ja się osobiście nie boję. Tyle przeżyłem w tych 13 do piątków. Pan mieszka na 13. piętrze. Tak. Jak się mieszka? Cały czas dobrze. Jaki widok tutaj stąd z tego 13 piętra? Napisły. No, to ma pan piękną panoramę. Zgadza się. Ja też czerwonę. Proszę czekać. Czy pan może czeka na 13? Tak, na 13. Nie boi pan się 13 w piątek, 13? No to za różnica, no. 13 to jest normalny tramwaj, no. Nie wiem, że przez To nawet przyjemnie 13 się przejechać. No pewnie, to jest szczęśliwy numer. Ja 13 się urodziłem. Pani też się urodziła 13? Tak. 13 urodziła. No fajnie. Jak panu się prowadzi 13? 13, 13. A faktycznie trzynastka, 13, 13. Super! Trochę ślisko, bo śnieżek spada, a tak to bardzo dobrze. Tramwaj trochę się ślizgał na torach? E, tak, jeżeli jest taka pogoda jak dzisiaj, to się ślizgają tramwaje w przeciwieństwie do samochodów. Pan generalnie lubi trzynastkę? Bardzo dobrze. Uwielbiam. W przypadku, że jeszcze numer boczny nie jest 13. No niestety nie, jest dwanaście. Chociaż mógłby być 13-13. Byłoby bardzo wesoło. 13, trzynastka, 13, 13. Takim tramwajem numer 13, 13, dobrze dzisiaj podróżuję. Bardzo przyjemnie. Luźno, spoko. Lekki śnieżek, przyjemnie. Szczęśliwą trzynastką w piątek trzynastego podróżował Tomasz Jeleński, nieustraszony. Trzynaście? Nie, szesnaście minut po godzinie szesnastej to nasza piosenka dnia, White Lies. Witam, hallo? Ja, witam, witam. Ja od ciebie będę 16. 13. Aha. W zasadzie to zaczęło się już wczoraj. E, Jesteś ruską, także z zapękami, dwie godziny roboty. Dzisiaj, na moje nieszczęście, jadę autostradą A4, stronę Wrocławia, która kompletnie nie jest dotknięta. A do nadejścia jeszcze moją żonę też dotknęła, bo wczoraj ktoś e, przywalił jej po prostu samochód, także dziwi mnie, się Mój Boże, to jak Pan dojedzie w końcu do domu, to proszę nie otwierać nikomu drzwi, zatrzasnąć i jakoś przetrwać do jutra. Nie, no do domu to ja do tego przyjadę i za półtora tygodnia, bo wybieram się właśnie do Hiszpanii. To zatem ostrożnie, pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Piotr napisał z Poznania, byłbym wdzięczny za szybką informację o wrzeniu wody, gdyż akurat robię wodę na makaron. A z racji tego, że jestem głodny, to czas działa na moją niekorzyść. 7, trójek kierunkowy 0, 22. Zapraszamy do reklamy. Co możemy dla pani zrobić? Chciałabym, żeby poniedziałek przełożyć na środę albo nawet na czwartek, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby przełożyć luty na kwiecień. No, powiedzmy na maj. Czyli, żeby ten dzień, to był taki dzień tak za trzy miesiące gdzieś. To da się zrobić. Teraz w Eurobanku elastyczny kredyt gotówkowy. Sam ustalasz dzień spłaty raty i nie musisz kredytu spłacać od razu. Zacznij nawet za trzy miesiące. Szczegóły promocji na eurobank.pl lub pod numerem 930. Opłata jak za połączenie lokalne. Eurobank. Co jeszcze może? dla Ciebie zrobić. Proszę Państwa, w centrum na skraju miejskiego parku ma miejsce protest przeciwko nadmiernej emisji spalin samochodowych. Większość osób przykuła się do drzew, a jedna z nich, i to jest bardzo ciekawe, do samochodu. Posłuchajmy dlaczego. Ach, bo Mercedes klasy A to ekologiczny element miasta. Jest przyjazny naturze, jest oszczędny, bardzo mało pali. A kiedy stoi na światłach albo w korku, wyłącza się silnik, proszę Pana. Teraz Mercedes klasy A Blue Efficiency z funkcją Eco Start Stop. Dostępny jest już od 13 600 zł w kredycie 20 na 30 na 50 już od piątku w Saturnie duże AGD tańsze owad kuchnia do zabudowy gorenje z płytą indukcyjną i dziewięciofunkcyjnym piekarnikiem za 2704 zł 9 groszy Saturn, Żer dla dzień dobry, prawo jazdy proszę panu wystaje coś z bagażnika mnie? nie może być, pan pokaże co no proszę to? E, <laughs> wielkie mi co złotówka a no, właśnie, wielka jakaś. No, urosła tak szybko, bo teraz nawet do 6% dają. 6%? Twoja złotówka może być naprawdę wielka. W banku PKO S.A. może urosnąć nawet do 6%. Bo na rachunku oszczędnościowym dobry zysk oprocentowanie naliczane jest od całej wpłaconej kwoty. A wypłaty? Są jak z konta. Bank PKO S.A. Sięgaj po więcej. Ale nie taka zła. Od ostatniego przeziębienia Wojtka podaje mu Bioaronce i już nie pamiętam kiedy byłam z nim u lekarza. Ja z moją Zuzią też. A jaki ma apetyt? Mama Krzysia poleciła mi ten Bioaron. Bioaronce to tylko naturalne składniki i rzeczywiście wzmacnia odporność. Bioaronce, odporność dzieci, naszych dzieci. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 100 ml syropu zawiera 38,4 gram wyciągu z aloesu, 23,3 soku z aronii, 1,02 witaminy C. Profilaktycznie w nawracających zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i braku apetytu. Podmiot odpowiedzialny Fitofarm Klęka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 6.00 pan Rafał napisał do mnie: Na zdrowy rozum powinno to przyspieszyć podgrzewanie wody. Lepiej jednak przykryć garnek pokrywką. 7 trójek kierunkowy 022. Panie Łukaszu, witam, halo e, Witam serdecznie. Dzień dobry. E, więc tak, oczywiście gotowanie e, mieszaniem rzeczywiście pomaga. E, ten przykład z pokrywką właśnie temu dowodzi, ponieważ w ciepło rozchodzi się od podstawy do góry. Woda zacznie nam wrześć dopiero wtedy, kiedy osiągnie, oczywiście w zależności od ciśnienia jeszcze, jakie wokół panuje, ale załóżmy, że jest atmosferyczne e, w 100 stopniach Celsjusza, tego się uczyliśmy w szkole na fizyce, e, więc mieszanie powoduje, że szybciej temperatura od, powiedzmy sobie, od grzałki u spodu garnka będzie osiągnięta w, całym, w całej objętości tej, tej, tej naszej wody, więc na pewno, na pewno pomaga. Natomiast chciałbym jeszcze tylko słowo do tego pana, który wypowiadał się wcześniej na temat e, dotyczącej się wody. Pan nie zrozumiał troszeczkę pytania i on chyba chciał wodą tak długo mieszać, aż ona od tego mieszania zacznie wrzeć. Cieszę się, że problem spotkał się z Państwa zainteresowaniem, bo kiedy ja dzieliłem się wątpliwościami z kolegami w redakcji, gustownie malowali kółko na czole i to no. swoim. Siedem trójek kierunkowy 022. A w studiu gość pan profesor Krzysztof Meissner, fizyk, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie profesorze. Witam pana, witam Państwa. Przepraszam, że panu zawracałem w głowę w, w tak błahej sprawie. To nie jest wcale błacha sprawa. Umiejętność obserwacji i zadawania pytań jest kluczowa dla każdego fizyka. Bo czasem człowiek boryka się z takimi prostymi pytaniami, na które po prostu nie zna odpowiedzi. A zatem, panie profesorze, czy mieszając wodę, którą podgrzewamy, sprawa dla mnie jest szalenie poważna, bo jest przedmiotem również poważnego zakładu ze szwagrem. Zatem, czy mieszając wodę, którą podgrzewamy szybciej doprowadzimy ją do wrzenia? W zasadzie to energia, którą dostarczymy przez mieszanie jest kompletnie zaniedbywalna w sensie wrzenia, natomiast to co spowodujemy negatywnie to jest przede wszystkim, że odkryjemy pokrywkę i mm -hmm. to spowoduje parowanie wody, a to jest główny czynnik, który powoduje, że woda nie że tak szybko, jakbyśmy chcieli. Czyli na pewno zamknięcie gara z wodą przyspieszy proces. To z całą pewnością. A jeżeli zakładamy, ten garnek jest odkryty cały czas, czy samo mieszanie ma wpływ? Bardzo niewielki, dlatego, że po po podgrzaniu do pewnej temperatury woda sama zaczyna się mieszać, dlatego że zaczynają tworzyć się komórki konwekcyjne, które idą od dna. To do... są te takie bąbelki, Takie tak? To nie są nawet bąbelki, to są wręcz wiry takie, które mm -hmm. mieszają wodę od dna do powierzchni i one są bardzo efektywne w mieszaniu wody, także nasze dodawanie łyżki do tego niewiele zmienia. co tak, że... mnie Pan zmartwił, bo ten zakład przegrałem. Liczę na to, że w drugiej odsłonie pójdzie mi lepiej, bo jeszcze jedno mam pytanie, również kulinarne, mianowicie związane ze smażeniem kotletów schabowych. Sprawa, jak pan wie, w Polsce dość istotna i podstawowa. Mianowicie, czy przykrywając smażone kotlety powodujemy, że w środku, w tym parniku, który taki się tworzy, w takiej mini saunie, ta temperatura wzrasta, czy też nie? Bo na przykład, no ale właśnie, bo tu już pojawiają się pytania i wątpliwości, zakładamy, że mm, temperatura pokrywki nie ma wpływu. To znaczy ta temperatura jest taka, że nie będzie odbierać nadmiernej e, ilości ciepła. Tutaj jest znowu proces parowania jest tutaj kluczowy. Mianowicie w momencie, kiedy mamy odkrytą patelnię, to jakakolwiek woda, która zamieni się w parę, po prostu ulatuje. Jeżeli przykryjemy to, to para od góry zaczyna skraplać się na mięsie, a parowanie pobiera bardzo dużo temperatury, a z kolei skraplanie oddaje bardzo dużo temperatury. Stąd my się pocimy w dni gorące i to jest niezwykle efektywny proces chłodzenia pod warunkiem, że jest sucho. Mhm. Jeżeli nie jest sucho, to nic nam to nie daje i wtedy jest rzeczywiście mamy kłopot. Także tutaj przykrycie powoduje to, że para od góry oddaje ciepło, które nabrała... Czyli po... wewnątrz tego kotleta, tam przy kości, na czym nam szczególnie zależy, temperatura rośnie. Rośnie, natomiast troszkę panierka robi się wilgotna. No to nie. jest jedyny kłopot. to się robi taka mama łyga. To na finał należy tę patelnię, czy znaczy tę pokrywkę oczywiście zdjąć i jednak postawić na, na smażenie, a nie na duszenie. Ale proces jest na pewno szybszy. Bardzo panu dziękuję. Miałem taki chytry plan, aby podzielić się z panem ewentualną wygraną, ale sytuacja jest taka, że to, co wygrałem przy drugim zakładzie, przegrałem w pierwszym. No także... to bardzo przy <głos> na zero. Bardzo dziękuję. bardzo panie. dziękuję. Panie. Profesor Krzysztof Meissner, fizyk Uniwersytet Warszawski był Państwa gościem 27 minut po godzinie 16 Save me from drowning in the sea Beat me up on the beach What a lovely holiday There's nothing funny left to say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 Pan Cezary w Trójce, witam, hallo. Dzień dobry, panie redaktorze, Dzień dobry, panu. Witam Wszystkich. Kiedyś na studiach mieliśmy takie roztrząsania problemów, właśnie takich, takich, no, na, na półpoważnych. Nie, to bardzo poważnych, codziennych. Tak, a najciekawszy taki problem to było postawione pytanie w ten sposób. Cóż się dzieje z energią potencjalną węgla wniesionego z piwnicy na na przykład czwarte piętro i tam spalonego? Wiadomo, że taka energia przechodzi w inny rodzaj i nie wiemy, czy ten węgiel na przykład pali się bardziej kalorycznie na przykład. Myślę, że tak. Sami mu dostarczamy energii. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. pom pom pom Co Robi Williams? W popołudniowym programie zapraszamy do trójki już po 16.30. Czas na skrót wiadomości. Wojciech Szymański. Premier zapewnia, że rząd nie zmienia planów w sprawie euro. Wspólna waluta ma pojawić się w Polsce w 2012 roku. A jeszcze w tym roku mamy wejść do systemu RM2, czyli tak zwanego przedsionka strefy euro. Przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących niestabilności kursów walutowych na świecie, w tym w Polsce. I dlatego będziemy cały czas szukali takiej optymalnej drogi dojścia. Ale rozmowy chcemy zacząć zgodnie z kalendarzem. W poniedziałek NBP publiczni raport o korzyściach i zagrożeniach związanych z wchodzeniem Polski do strefy euro. Policja i prokuratorzy mówią o przełomie w śledztwie. Chodzi o sprawę porwania i zabicia Krzysztofa Olewnika. Do aresztu trafił właśnie Jacek K., przyjaciel i wspólnik zabitego Krzysztofa. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i współudział w porwaniu. W areszcie będzie pod specjalnym nadzorem. Feyenoord Rotterdam potwierdza selekcjoner polskiej reprezentacji w reprezentacji piłkarskiej Leo Benhacker będzie doradzał klubowi. Rzecznik Fejenordu powiedział polskiemu radziu, że Holender został technicznym konsultantem. Leo Benhacker zgodził się nam pomóc. Będzie doradzał w wolnym czasie, jeśli tylko praca z polską reprezentacją mu na to pozwoli, dodał rzecznik Fejenordu. Podkreślił, że za swą pracę w klubie Holender nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. On to traktuje jak hobby, powiedział że